wraca nieustannie wizja wciągającej i duszącej miazgi. Na czym najbardziej pewnie zależało artyście. Długo oglądając jego obraz, w końcu, jak przez otwartą nagle zapadnie, dosięgamy dna świata zbudowanego na rozpaczliwej nicości życia. Stosy trupów pod murami, na platformach furgonów, na porzuconych noszach na ziemi. Między nimi poużywe zjawy ludzkie w lokące za ręce lub nogi świeżo umarłych oto jakiś mężczyzna z przewiązanymi chustą ustami i nosem niesie małą trumienkę oto inny na klęczkach wyciąga ręce do góry przebity krzyżykiem nie supliki lecz złożyczenia. oto dwa ciała w ostatnim uścisku oto dziecko które z się pierś martwej matki i znowu nawet nie odchylając się już zbytnio bezkształtna miazga której jedynym wyrazem jest brak wszelkiego wyrazu. Inaczej nieskrępowany dyktandem rzeczywistości malował Orkania swój Trionfo della morte. Tam była przestroga. Tu jest wyrok. Dokładnie na środku Largo Marcatello znajduje się jądro obrazu. Nie znam podobizny Spadaro, Padaro, ale przysiągłbym że to siebie samego sportretował w osobie ciemno ubranego młodzieńca który ma jakby wyżarte płaczem oczy ślepca, a w rękach trzyma przechylony dzban obok niego zgięty w pałąk mężczyzna pije z tego dzbana wodę jest to symboliczny skrót pragnienia pragnienia czego kroniki wahają się w szacunku zmarłych na dżumę od 300-400 no tysięcy. Przy około półmilionowej ludności jednego z największych podówczas miast Europy, za źródło zarazu uważano powszechnie trujące proszki rozsiewane przez wrogów na polu, wcale niekoniecznie cudzoziemców. Sprawców widziano wszędzie. Wystarczyło pozbyć się odruchowo na ulicy jakichś odpadków, otrzepać skórze ubranie, by tłum dokonywał bez litości samosądu na siewcy. Prawdę mówiąc, Kroniki dają obraz dwóch dżun, rzeczywistej i psychicznej. Im nieumiejętniej zwalczano pierwszą, tym groźniejsze spustoszenia szerzyła druga. W kościołach odprawiano nabożeństwa, mnożyły się procesje błagalne, pobrzękiwały bronią dzienne i nocne patrole gwardii wicekrólewskich, ale nic nie powstrzymywało stopniowej agonii praw boskich i ludzkich. Mający umrzeć, notuje kronikarz, skakali sobie wzajem do gardeł. W aktach pewnej konfraterni religijnej natrafiłem na relację o 25-letnim handlarzu starzyzną Agostino Lanzuolo. 29 maja został ujęty przez gwardię jako jedyny z groźnej ciżby. Która na strzępy rozszarpała starą przekupkę podejrzaną o Seminazione della Polvere Velonese. Nazajutrz rano poprowadzono go na piazza Marcato, gdzie stała szybienica. Odmówił przystąpienia do spowiedzi, nie chciał uklęknąć przed ołtarzem, odepchnął od siebie krucyfiks podany przez kapelana z konfraterni. Zachowywał się butnie, ponaglał kata, powtarzał wciąż z diabelskim uporem voglio morire andiamo presto alla morte kapelan wyprosiwszy przesunięcie egzekucji pobiegł do pomocników do konfraterni przyszło ich czterech zaklinali, modlili się, płakali rozpalili nawet ognisko by mu żywo uzmysłowić męki piekielne bez skutku pod wieczór, gdy niepodobno było już dłużej odkładać egzekucji, urzędnik dał znak. Agostino zaśmiał się głośno, wszedł śmiało na szafort i ledwie mu rozwiązano ręce, sam sięgnął po pętle, by ją sobie na szyję założyć. Nagle stało się coś, co relacja braciszków określa jako widomą interwencję nieba. Spojrzał na milczący tłum na Piatca Mercato. Przyglądał mu się w takim skupieniu i z takim nazbielałym licu cierpieniem, że wszyscy dokoła zastygli i zażądał spowiedzi. Czasu było mało, więc wyspowiadał się szybko, płacząc jednak obficie i powielokroć bijąc się w piersi. Płakano też i bito się w piersi w tłumie, a wieszanego wkrótce potem żegnano okrzykami Gaudio Universale. Ciekawe, że relacja w aktach konfraterni kończy się zdaniem i było to tak, jakby miastu na krzyżu rozpiętemu, złaknionemu bardziej jeszcze prawdy niż wybawienia z pestylencji, przytknięte do stwardniałych warg naczynie z wodą. Gustaw Herling Grudziński, dziennik pisany nocą, Taśma trzecia, koniec ścieżki drugiej. Gustaw Herling Grudziński, dziennik pisany nocą. Taśma czwarta, ścieżka pierwsza. 9 maja. Wracam z kolacji u kogoś wysokotu postawionego i rozumnego. Większość gości rozjechała się wcześniej, Zostało nas w końcu tylko parę osób. Gospodarz był w dobrym humorze, Zaczął sam rozmowę o watykańskiej Apertura de l'Est, którą ktoś z obecnych nazwał watykańską Ostpolitik. Gospodarz Admirator Branta przyjął tę poprawkę z kwaśnym uśmiechem. Po czym opowiedział swoją niedawną rozmowę, jeśli można ją nazwać rozmową z pewnym watykańskim Monsignorem, głównym właśnie otwieraczem, którego usiłował przekonać, że operacja wymaga wielkiej ostrożności. Monsignor słuchał go bez słowa, nie z uwagą, choćby podszytą sprzeciwem, lecz ze słodkawo-ironicznym wyrazem twarzy. Miało to zapewne oznaczać, nie nas o takich rzeczach pouczać, nie nas spadkobierców świętych tradycji dyplomacji watykańskiej. Ten słodkawo-ironiczny grymas. Spotyka się nawet u pomniejszych księży rzymskich, ilekroć tematem rozmowy staje się magiczna apertura. Mało komu w obrębie władania kluczy piotrowych przychodzi do głowy, że bywają otwarcia, przez które i Duchowi Świętemu dość trudno jest bez szkody dla siebie przecisnąć się w dyplomatycznym wcieleniu. Zrewanżowałem się gospodarzowi historyjką, jaka przydarzyła się zaraz po wojnie w Watykanie nieżyjącemu już profesorowi Władysławowi Folkierskiemu. Folkierski był wówczas ministrem WRIOP rządu londyńskiego, a misję rzymską powierzono mu dlatego, że rozeszła się wiadomość o zamiarze Piusa 12 wysłania do Warszawy delegata apostolskiego. Miał ostrzec papieża na audiencji specjalnej, że dla katolicizma e pedelissima Nazione polakka. Zrozumie ten gest jako pośrednie uznanie nowego porządku rzeczy w Polsce. Nie o Polskę tu chodzi mój synu, odrzekł Pius XII, ale o Rosję. Chcielibyśmy nawiązać stosunki z Rosją, cóż kiedy Rosja nie chce. Folkierski, człowiek bardzo religijny, złożył pobożnie ręce i podniósł wzrok ku górze. Opatrzności boskiej niech będą dzięki, że Przynajmniej Rosja nie chce. Opowiedział mi to w Lozannie w roku 1948 sam Folkierski. Jego wersję potwierdził później co do słowa obecny na audiencji tłumacz. 11 maja Wyszła tu dobrze udokumentowana książka Graciniego o Sołżenicynie. Recenzuje ją dziś Eugenio Montale. Znakomity poeta zadaje sobie pytanie, czy Sołżenicyn słusznie postąpił, rezygnując z wyjazdu z Rosji noblowską furtką. I odpowiada, że tak. Nie widzę w Sołżenicynie materiału na emigranta i wielkiego kosmopolita. Nie wyobrażam go sobie przy pisarskim biurku na Via Sistina. Mowa naturalnie o kamienicy na Via Sistina 126, dawniej strada felice duża tablica na wysokości pierwszego piętra z pierwszym w płaskorzeźbie u góry i wieńcem laurowym u dołu głosi po rosyjsku że tu mieszkał w latach 1838 1842 Nikolaj Wasiliewicz Gogol tu napisał martwe dusze była to dla Gogola rzeczywiście ulica Szczęśliwa zapisano o tym, jak wspaniale czuł się w Rzymie, w jakiej żył nieustannej euforii, jak codziennie odnajdywał w swoich spacerach rzymskich coś nowego i godnego podziwu, jak kochał Włochów i ten swoisty, srebrzysty refleks, który ukazuje się często na niebie i na chmurkach, z jaką rozkoszą jadał w starych gospodach pod Zającem i pod Sokołem lub przesiadywał godzinami w kafe Greco. Do przybywającego wtedy w Rzymie malarza Iwanowa, z którym się przyjaźnił, pisywał kartki zaadresowane po włosku. Al Signor Alessandro Iwanow, Pittore Russo Celebrimo, Roma Via Condotti Cafe Greco. W jego własnych listach nie mniej jest śladów tego szczęśliwego okresu. Jeśli istnieje na świecie kraj, w którym zapomina się o cierpieniach, bólach, śmierciach i własnej niemocy, jest nim Rzym. Co by ze mną było w innym miejscu? Włochy są moje. Nikt mi ich nie odbierze. Urodziłem się tutaj. Rosja, Petersburg, śnieg, szubrawcy, katedra, teatr. Wszystko to był sen. Obudziłem się na nowo w mojej ojczyźnie. Nie ma życia dla pięknych dusz w Rosji. Na powierzchni utrzymują się tylko świnie. Jestem wesoły. Moja dusza jest jasna. Pracuję i ze wszystkich sił staram się doprowadzić szybko do końca moje dzieło. Życia, życia, jeszcze trochę życia. Kiedy Anienkow, który codziennie po południu przy zaciągniętych roletach przepisywał mu na czysto pod dyktando nowy rozdział martwych dusz, nie umiał lub nie chciał ukryć swego zachwytu i wykrzykiwał uważam ten rozdział za genialny Nikołaju Wasiliwiczu. Gogol odpowiadał cieniutkim, ledwie dosłyszalnym głosikiem niech mi Pan wierzy Pawle Wasiliewiczu, także inne nie są gorsze. I zaraz potem podniecony i rozpromieniony wyciągał swego kopistę na spacer by uciszyć bijące z dumy serce. A jednak a jednak był też inny Gogol, którego tak opisuje Daria Borgese, Ołusufiewa w książce Gogol a Roma. Zaczęła go już wówczas męczyć bezsenność. Często siedział całą noc na wąskiej kozetce, obawiając się zemdlenia albo gorzej jeszcze, napełniającego lękiem uczucia letargu, którego co jakiś czas nawiedzało. O świcie zdzierał z łóżka prześcieradła, by nanna, służąca państwa Celli, nie dowiedziała się, jak dziwnie spędza noce Signor Nicollo. Signor Nicollo. 15 maja. Ekscelencjo, Czuję, że to jest moment zadeklarowania wiary żywionej w milczeniu. Jeśli ekscelencja uważa mnie za godnego wstąpienia do Narodowej Partii Faszystowskiej, będę sobie poczytywał za najwyższy zaszczyt miejsce najpokorniejszego i najposłuszniejszego sługi w jej szeregach. Depesza tej treści wysłał Pirandello do Mussoliniego we wrześniu 1924 roku, w trzy miesiące po zabójstwie ma Teotiego Przepisuje ją z książeczki Giafranco Vene Pirandello Fascista. Pirandello Fascista? Z jego wizją życia, historii, wieloznacznej egzystencji ludzkiej? W sześciu postaciach scenicznych w poszukiwaniu autora ojciec powiada... Każdy z nas myśli, że jest taki, a nie inny, ale to nieprawda. Uprzytamniamy to sobie dobrze, gdy w jakimkolwiek z naszych postępków, przez nieszczęsny przypadek, zostajemy jakby zaczepieni lub zawieszeni. Uprzytamniamy sobie, że nie jesteśmy całkowicie w tym postępku, że więc byłoby okrutną niesprawiedliwością sądzić nas tylko po nim. Gombrowicz, o którego pokrewieństwa z wielkim dramaturgiem i nowelistą włoskim Mówi się stanowczo za mało, wysłałby podobną depeszę do ekscelencji w Warszawie, gdyby koniec wojny zastał go w kraju. Tak właśnie należy rozumieć jego listy do Iwaszkiewicza drukowane w swoim czasie w twórczości, jako przypadkowy postępek, po którym nie wolno go sądzić. W moim przekonaniu Pirandello zgłosił natychmiast formalny akces do faszyzmu, żeby mu dano spokój. Żeby mu nie przeszkadzano pisać, skoro i tak ambicje i uroszczenia wszelkich ustrojów politycznych były dlań nie więcej niż dziecinną fanfaronadą. Faszyści, chętnie przyjąwszy ten akces, odnosili się do najpokorniejszego sługi z nieufnością. Traktowali go jak obce ciało, jak enigmatycznego i nieobliczalnego karmazyna wartego taryfy specjalnej dla splendoru nazwiska. To pewne, że nie był kandydatem na tradycyjnego włoskiego, a zresztą czy tylko włoskiego, literata dworskiego. Smętne natomiast refleksje o dworskiej uległości literatury poddanej naciskom z góry, przyuczanej do karnego stania w ordynkum, musztrą zamówień i wytycznych, nasuwa to, co wiem o większości pisarzy w okresie faszyzmu we Włoszech. EZ zamierzał kiedyś przygotować antologię świństw, jakie pod panowaniem rusk liktorskich wypisywali honoratiorzy, ulubiony termin Jerzego Stępowskiego, włoskiego słowa drukowanego, uchodzący obecnie za ozdobę intelektualnej lewicy i to przeważnie skrajnej. Wycofał się w końcu z tego przedsięwzięcia, bojąc się, że go w jakimś ciemnym rzymskim zaułku Zakatrupią koledzy po piórze, ale pozwolił mi raz zajrzeć do swego archiwum, czegoż i kogoś tam nie było. Jakie cymelia nikczemności i obrzydliwości, 20 maja. Idąc do kiosku po poranne gazety, natknąłem się na pogrzeb. Okazało się, że to pogrzeb doktora M którego przelot nie znałem. Wypadało, zgodnie z tutejszymi obyczajami, odprowadzić zmarłego do zakrętu ulicy. Dawno temu, po osiedleniu się w Neapolu, pisałem, że pogrzeby przypominają tu spieszne oroszaki, zmarłych opłakuje się szybko i obficie, a cmentarze nie należą do miejsc często odwiedzanych. Niezupełnie to ścisłe, zwłaszcza jeśli chodzi o cmentarze. W słonecznej niedzielę na Podzioreale roi się od ludzi. Wygląda to czasem jak ogromny piknik. Nic na pozór nie wskazuje, by Neapolitańczycy słuchali swego filozofa Korczego, który wraz z Goetem wołał precz z grobów i zalecał nie myślcie o śmierci. Śmierć nie jest problemem, jak nie jest problemem cień wobec światła. Na pozór, bo w rzeczywistości cień i światło przenikają się tu wciąż nawzajem. Tworzą przedziwną mieszaninę, której po tylu latach pobytu w Neapolu nie jestem w stanie uchwycić. Prawda, ból i opłakiwanie zmarłych trwają krótko, nieporównanie krócej niż nie ma i skamieniała żałoba, jaką widuje się na cmentarzach północy, ale na podzioreale, w atmosferze prawie pikniku wiosennego, bywa i tak, że żałobnicy wyciągają ze starych i półotwartych grobów kości, by je na przemian czyścić i całować. W katakumbach kościoła Santa Maria della Sanita przechowywane są resztki zmarłych na dżumę, oczywiście anonimowe. Sporo neopolitańczyków posiada tam swoje zamykane na kluczyk gablotki szklane, prywatne osaria z adorowanymi kośćmi w środku. Kto zna Sycylię mógłby sobie to skojarzyć z sycylijskimi łakociami dla dzieci w kształcie czaszek i piszczeli. Rzecz jednak nie w tym. Sycylijczycy słyną ze swej obsesji śmierci, gdy w wypadku neapolitańczyków chciałoby się raczej mówić o niezwykłym, wcale nieposępnym spoufaleniu ze śmiercią. Co tkwi u źródła tej poufałości i zażyłości? Realny, dotykalny instynkt komunii zastępujący wiarę w zmartwychwstanie. W roku 1952 podczas podróży do Burmy i Indii Zaprowadzono mnie w Kalkucie do świątyni bogini Kali. W pobliżu, za niskim murkiem, znajdowało się otwarte krematorium. Pionowe smugi dymów, rozchwiane słupy w drgającym od upału powietrzu unosiły się ku niebu z dołków różnej wielkości, w których krewni zmarłych obkładali zwłoki wiązkami drzewa i chrustu. W kilku wgłębieniach bielały już tylko garstki popiołu, ale w wielu starczały jeszcze z pomiędzy tlących się gałęzi niedopalone ręce i nogi. Ludzie wchodzili i wychodzili z krematorium tak obojętnie, jak gdyby brali udział w pogodnym obrzędzie ludowym. Takie samo krematorium Morawia widział w 10 lat później w Benares i opisał je w książce Unidea del India. Jego komentarz ta stoicka obojętność nie pochodzi z braku wrażliwości, lecz jest produktem religii, która śmierć uważa za zwykłą zmianę szaty czy powłoki. Śmierć w Europie jest sprawą retoryczną i ponurą, maskującą antyczny strach uroczystą nudą. Śmierć w Indiach jest lekka, prosta, filozoficzna, pogodna i pozbawiona znaczenia, jaka była może w starożytnej Grecji. Śmierć w Neapolu nie jest ani śmiercią w Europie, ani śmiercią w Indiach, chyba czymś pośrednim. W każdym razie cień i światło towarzyszą tu sobie jak w zegarze słonecznym. 26 maja. Aktualizacja legendy o Wielkim Inkwizytorze, którą Iwan Karamazow skomponował i opowiedział Aljoszy, Wymaga przedstawienia akcentów. Groźny starzec z Sewilli oznajmia milczącemu Chrystusowi, że w ciągu piętnastu stuleci Kościół poprawił jego naukę. Wszystko zleciłeś papieżowi, a więc wszystko jest teraz w mocy papieża, a ty lepiej wcale nie przychodź, nie przeszkadzaj, przynajmniej do czasu. Ludzie są przeświadczeni o swojej wolności, a tymczasem. Oni sami ofiarowali tę swoją wolność Kościołowi, potulnie złożyli ją u jego stóp. Człowiek urodził się buntownikiem, a czy buntownik może być szczęśliwy? Najbardziej zatem męczący i nieustanny frasunek człowieka jest taki, mając wolność, szukać czym prędzej kogoś, przed kim można się pokłonić, lecz pokłonić się chce człowiek przed niewątpliwym zarazem ze wszystkimi innymi i oto szuka tego komu mógłby oddać dar wolności, bo z darem wolności się rodzi, nie wiedząc jednak, co z nim zrobić. Zbyt wysokie, Chrystusie, miałeś mniemanie o człowieku. Jest niewolnikiem, chociaż się buntuje. Przysięgam Ci, człowiek jest słabszy i mniejszy niż myślałeś. Wolność sumienia, cóż bardziej ponętnego i bardziej zarazem męczącego. Istnieją trzy siły, tylko trzy siły na ziemi, które mogą na wieki zniewolić i zjednać sumienia tych słabych buntowników dla ich własnego szczęścia. Te siły to cud, tajemnica i autorytet. Przedstawienie akcentów polega na tym. Cud i tajemnica odchodzą na plan dalszy, ustępując pierwszeństwa autorytetowi. To jest ostatni szaniec obrony Kościoła instytucjonalnego, jedynego jaki istnieje, Wielkiego inkwizytora, niechęć do liberalizmu, do demokracji, tołt, kurt, tłumaczy mieszane uczucia Kościół wobec wolnego świata. Tęskni do rozmówców czy partnerów, którzy jak on cenią wysoko autorytet. Zdaje się marzyć o przywróceniu zachwianej równowagi autorytetu w nowym konstantynizmie, zdolnym ująć w karby niewolnika, który się buntuje. W konstantynizmie dzielonym z kim? Zdumiewającą genialną cechą poematu Iwana Karamazowa jest jego obosieczność. Mowa niby o kościele, a jednocześnie w teradzie starca z Sewilli słychać głos rewolucjonisty Szigalewa, protoplasty bolszewizmu, teoretyka absolutnej niewoli wysnutej z założeń absolutnej wolności. Jakaś przyszła poprawiona wersja legendy Dostojewskiego mogłaby wyglądać i tak. Przychodzi znowu na ziemię on, żeby przeszkadzać. Purpurat spadkobierca wielkiego inkwizytora nie każe go już sam wtrącić do lochu, lecz zwraca się z prośbą o interwencję do władcy. Tym władcą na straży autorytetu będzie, czemu nie, jeden z uczniów Szigalewa. 29 maja Piszą mi z Ameryki, że Ewangelią kampusów uniwersyteckich stał się ostatnio zapiski iz podpolia Dostojewskiego. Zjawisko zasługujące na coś więcej niż zniecierpliwione machnięcie ręką, jeżeli się notatki z podziemia czyta bez informacji o okolicznościach ich wydania, to z książki pozostaje tylko manifest nihilistycznego wydarzenia, pochwała kaprysu irracjonalnego i akte gratuit. wycie szakala przeciw kryształowemu pałacowi, czyli jak ulał pożywka dla rycerzy kontestacji globalnej. Ale czy studenci amerykańscy wiedzą, że cenzor carski skreślił końcowy rozdział o nawróceniu Okropnego nihilisty, że, jak wyjaśnia Przybylski, w dostojewskim i przeklętych problemach notatki z podziemia miały być utworem o czuwaniu łaski uświęcającej nad obmierzłym i wstrętnym człowiekiem. Zamierzona przez pisarza demaskacja obrzydliwości tragicznej człowieka z podziemia przeobraziła się za sprawą cenzury w afirmację jego obrzydliwości wyzywającej i triumfującej. Takie bywają losy książek. Cenzorowi carskiemu zależało prawdopodobnie na poniżeniu aż do dna piekieł bez widoków odkupienia rosyjskiej gnidy. Dziś amerykańscy młodzieńcy znajdują w tym poniżeniu smak zakazanego owocu z drzewa rajskiego. Że niedocieczone zaiste bywają drogi literatury. Powinien pamiętać każdy szanujący siebie i czytelników pisarz, zanim ugnie się przed siłą wyższą nożyc cenzorskich. Przeczytałem niedawno w manuskrypcie nową powieść A. Teraz słyszę, że autor zgodził się na oczyszczenie swego opus magnum. Nie wiem jak daleko pójdą te cięcia, skróty i poprawki, ale... Nawet, czy po ich przeprowadzeniu powieść ukaże się w końcu na upragnionych półkach księgarskich, nie jest jednak wykluczone, że rzecz o kilku wymiarach dotrze do rąk czytelników w mdłym i jednowymiarowym spłaszczeniu. Maison Lafitte, 4 czerwca. Widzę, przeglądając prasę krajową, że spod ochrony łowieckiej został wyjęty Tadeusz Breza. Przekąsem odezwali się o nim kolejno Maciąg, Krzeczkowski, Kisiel. Dewaluację zainicjował Maciąg, prezentując Brezę jako pisarza, który kapitulował przed każdorazowym, rozumnym w jego mniemaniu tłumaczeniem historii. Lekką stopą przeszedł przez swoją epokę. Zręcznie i mądrze omijał burze katastrofalne dla innych. Krzeczkowski klasnął w dłonie dawno już nie zdarzyło się, by któryś z członków naszego literackiego establishmentu powiedział głośno, co naprawdę myśli. Niewiele trzeba w Polsce do wywołania oklasków. Breza zaliczany będzie w sumiennej historii naszego powojennego działu literatury do kategorii pisarzy, których pozycja pozostawała przez długie lata w stosunku odwrotnie proporcjonalnym do ich rzeczywistej wartości. Miał duszę na wpół zawodowego urzędnika, świadomego, jak to się mówi, ciążącej na nim odpowiedzialności, a na wpół przymilnego i wiecznie wystraszonego kleryka. Zjedliśmy razem kolację w rzymskiej knajpce na zajutrz po przełomie październikowym. Był wówczas radcą kulturalno-prasowym ambasady PRL w Kwirynale ze szczególnym poruczeniem dziurki od klucza w Spiżowej Bramie. Rozmowa szła topornie. Miałem okazję podziwiać z bliska jego lekką stopę oraz sztukę zręcznego i mądrego omijania burz, które łamały innych. Pamiętam, że w pewnym momencie powiedziałem coś ostrego o Bierucie. Obejrzał się na wszystkie strony i wyszeptał z nutką paniki w głosie Nie poruszajmy tematów, które mogą nas poróżnić. Takim tematem był wtedy dla niego jeszcze Bierut. Typowa reakcja urzędnika, który nie zdążył na poczekaniu odwyknąć od wiszącego długo w biurze portretu. Rosję nazywał wciąż z bojaźliwą rewerencją wielkim niedźwiedziem. Ale mizerna resztka próżności dyplomaty kazała mu tak podcieniować to określenie, bym przecież zrozumiał, że i on dorzuca swoje trzy grosze do trudnej umiejętności Perelu wywijania się z kosmatych łap ze zbyt miażdżącego uścisku braterskiego. Trochę rozdrażniony wspomnieniem mimochodem, choć nie miałem początkowego tego zamiaru. Jego mało znaną książeczkę dla młodzieży w potrzasku, coś w rodzaju ucieczki felka o konia. Spojrzał na mnie z wyrzutem, po czym utkwił wzrok w suficie w parę lat. Później zapewniano mnie, że październik ocalił go od większego blamarzu. Przerwał mu mianowicie pracę nad monumentalnym potrzaskiem dla dorosłych. Czasy się zmieniły, dla dorosłych pisano już poematy i to jakie. Plotka czy nie? Takie były dramaty licznych pisarzy polskich w okresie kryzysu rozumnego tłumaczenia historii. 6 czerwca z okazji śmierci Lukasza w dzisiejszym Corriere Enzo Bettiza relacjonuje swoją wizytę u niego w roku 1966. Lukasz. Wszystko jest obecnie dozwolone na węgrzech. Wszystko z wyjątkiem Lukasza. Aber bitte schreiben sie das nicht. Dekadent w młodości, stalinista w wieku dojrzałym, rewizjonista na starość. Geniusz kompromisu między herezją i ortodoksją. Niezłą tego próbkę dał krótko przed śmiercią, pasując Sołżenicyna w nudnym i belferskim eseju na autentycznego, nareszcie, przedstawiciela realizmu socjalistycznego. Tylko w tak uczonej głowie mogły się rodzić tak piramidalne głupstwa. Jest do napisania powieść o rozmaitych wcieleniach nafty, czarodziejskiej góry. Zamykałaby ją scena, w której 80letni starzec, skazany na wygnanie we własnym kraju, korzysta ze sposobności wygadania się przed dziennikarzem zagranicznym. W dialektycznych wygibasach chwali ustrój, którego jest wygnańcem. Domaga się jedynie szeregu korektur. Wyliczając je, zerka od czasu do czasu na gościa i mruczy pod nosem, aby by te schreibens widasniści 13 czerwca. Na herbacie T bardzo ciekawe i znamienne spostrzeżenie S. Dopóki siedziało się w Polsce, mówił i słuchało bez przerwy z publicznych Ambon o reakcjonistach zachodnich, wolno było po przepuszczać przypuszczać, że nie będzie trudne znalezienie z nimi wspólnego języka. Otóż byliśmy w błędzie. Gdy się dłużej przebywa tutaj, wychodzi na jaw, że dla reakcjonistów zachodnich to my właśnie z krajów komunistycznych jesteśmy czystej krwi reakcjonistami. Stąd wniosek. Naprawdę swobodnie rozmawia się tam z przyjaciółmi, którzy to samo wiedzą. 20 czerwca na wystawie RWO przypomniało mi się to, co pisałem w moim dzienniku po przeczytaniu życia Jezusa. I listu do duchownego Simon Weil w przeciwstawnych wątkach zmartwychwstania i męki. Rowell jest naturalnie malarzem męki. Sporo przemawia za tym, że podobał się Simon Weil. Zagadkowe, niejasne uczucia i asocjacje nasuwa oglądanie jego swoistego moralitetu średniowiecznego. Odkupiciel przerażony dziełem stworzenia. Kto tak o nim powiedział? Albo uwaga z młodzieńczych Karnet Kamisa to dlatego, że pozazdrościł nam naszego cierpienia Bóg umarł na krzyżu. To dziwne spojrzenie, które nie było jeszcze Jego własne. Że nie było jeszcze Jego własne widać po opuszczonych ołowianych powiekach, które w lasente sainte lubił malować rou. W końcu wszystko się na siebie nakłada, zlewa się w jedną straszliwie ciężką całość. Le Blesse jest Chrystusem zdjętym z krzyża. Jego twarz mają również trois Jurzes. Dziennik pisany nocą, taśma czwarta, koniec ścieżki pierwszej. Dziennik pisany nocą, taśma czwarta, ścieżka druga. Był malarz, który podniósłszy jego ołowiane powieki, odsłoniwszy jego własne wreszcie spojrzenie, połączył w cudowny sposób mękę ze zmartwychwstaniem: Piero della Francesca. Pamiętam dobrze, choć było to przed laty. Przyjechałem rano. W letni upalny dzień do Montership pod Arezzo. W wiosce odbywał się targ. Strzelano już z moździerzyków, pito wino, kręciła się karuzela. Jakiś wędrowny pajac jarmarczny pokazywał sztuki na rozłożonym między straganami dywaniku. W kaplicy cmentarnej Madonna del Parto, najbardziej ludzka i ziemska Madonna, jaką w życiu widziałem, Ciężarna chłopka w rozpiętej na dużym brzuchu sukni, o twarzy, w której maluje się wzbieranie bólu. W południe, bo to blisko, dotarłem do Borgio Sepolcro. Takiego z nikt nigdy nie namalował. Prawie dzika twarz, ogromne oczy triumfatora i pokonanego. Króla w glorii i śmiertelnie zranionego błazna. Tyle już o tym pisano, m.in. Herbert, ale wracając do San Sepolcro, do Montergi, nie można nie myśleć, że tędy chadzał na starość ślepy Piero, prowadzony za rękę przez małego chłopca. Zresztą, Chrystus na krzyżu w Politico della Misericordia w tym, że Borgo San Sepolcro jest jak gdyby ślepym starcem, ma opuszczone, ołowiane powieki. 27 Czerwca: Naród narodem, narodowi, narodu. Słowo alibi, słowo plasterek, słowo zastrzyk uśmierzający i usypiający, robi karierę. Nie schodzi z ust rządzących i rządzonych. Od kiedy? Od roku 1968, nie, raczej od przewrotu pałacowego Gierka. Rządzący wynoszą pod niebiosa zwarte narodowo państwo, mrugając porozumiewawczo do rządzonych. Rządzeni wyżywają się w Narodowym Muzealnictwie, w odkopywaniu przeszłości, tradycji historycznych spod złóż milczenia w buncie korzeni przeciw papierowym kwiatom. Na oko zważywszy sytuację, cóż w tym złego? W rzeczywistości przy biciu w bębny narodowo odbywa się klasyczna mistyfikacja totalitarna. Celebrowanie narodu dobija myśl o społeczeństwie. W zwodniczym ciepełku narodowym rozłazi się do reszty świadomość społeczna. Centrali zmierzającej do sowietyzacji, a nie rusyfikacji w to grai, że wtłoczone korporacyjne przeglądy, społeczeństwo daje się przestawiać na boczny tor kompensacyjny ideologii Kustoszów. Można teraz żyć, powiadają przyjezdni z kraju, pod warunkiem, że się nie wychodzi z domu. Uderzająca analogia. W okresie faszyzmu włoskiego, gdy do szczytu dochodziła exaltacja italianita, tutejszy odpowiednik polskości, Ucieczką antyfaszystów była formuła C.E. Rinciuzo in casa. Zamknął się w domu. Marina del Cantonu, 5 lipca. Bardzo wcześnie obudził mnie lizaniem i poszczekiwaniem nasz piesek. Podrzucono go nam kilka tygodni temu na podwórko maleńkiego jak kłębek wełny zabiedzonego, zapchlonego go wrzodami. Po tygodniu już uczepił się życia z całą zajadłością swej półmyśliwskiej rasy. Dałem mu jeść i zabrałem go na skały. Wschodzące słońce podgrzewało przód skał. Ułożył się więc wygodnie w jednym z załomów. Daleko w kierunku Capri łuszczyła się jeszcze poranna mgła, ale w zatoczce kantona Morze było gładkie i czyste jak arkusz cenfolii Cichym i równomiernym poślizgiem obmywało kamienistą plażę. Zapóźnieni rybacy nocni wyciągali z łodzi sieci, wytrząsając z nich więcej alg i krzewów niż ryb. Od lat może jest tu zatrute, a reszty dzieła zniszczenia rybostanu dokonuje kusownictwo z użyciem petard i bomb chałupniczego wyrobu. Z małego klasztoru na szczycie San Constanzo wytrysnął storczyk dymu. Zasnął przywarty do skały na płask, łeb wcisnąwszy między łapy. Szybko jednak przewrócił się na grzbiet. Śniło mu się coś. Przebierał w powietrzu łapami, jakby w odruchu samoobrony. Niekiedy wydawał dźwięk, podobny ni to do kaszlu, ni do skowytu. Sny zwierząt były niegdyś dowodem koronnym, że posiadają duszę. Sprawa nie wydawała się bezsporna i prosta pod koniec zeszłego stulecia wybrał się do papieża Lord Russell, bodaj czy nie ojciec filozofa, by go skłonić do próby zmitygowania włoskiego okrucieństwa wobec zwierząt. Zwierzęta nie mają duszy, odparł jakoby papież spadkobierca tradycji Świętego Franciszka. I właśnie wtedy padł argument o snach zwierząt, z jakim skutkiem niech osądzi każdy, kto na włoskich szosach widział dziesiątki zabitych psów lub słyszał o bestialskich polowaniach na koty na Zatybrzu i o niewiarygodnej wprost masakrze ptactwa w dniu otwarcia sezonu łowieckiego we Włoszech. Dwie najświeższe wiadomości dla wątpiących o duszy zwierząt. Przebity strzałą jakiegoś dzikusa bocian w wiedeńskim praterze, który przez szereg dni ciężko bijąc, osłabiony skrzydłami, przefrunął do gniazda z pokarmem dla swoich małych. W Marsa Matrów, dobrze znanym żołnierzem Brygady Karpackiej, popełnił samobójstwo jedyny koń Beduina po śmierci swego pana. Podczas choroby Beduina stróżował koło namiotu, odmawiając żarcia. Natychmiast po pochówku wbiegł na wierzchołek stromego wzgórza i skoczył w przepaść. Sny nami, ale samobójstwo. W latach wojny na pustyni irackiej do rejonu zakwaterowania naszej baterii przeniesiono ledwo urodzonego szczeniaka. Przypuszczalnie podrzutka z sąsiedniej osady arabskiej. Nie wiadomo było, jak go karmić, aż wpadłem na pomysł przerobienia nakutej prezerwatywy na smoczek, który napełnialiśmy rozcieńczonym słodkim mlekiem skondensowanym. Ja też, wprowadziwszy tym sposobem szczeniaka już od pieluszek na drogę życia świadomego, nadałem mu imię Żulik. Był uroczym pieskiem, rozpieszczaną przez wszystkich żołnierzy maskotką baterii. W Egipcie zabroniono nam go wziąć na statek idący do Włoch. Jak oszalały kołował po oddalającym się nabrzeżu portowym. Parę miesięcy później zjawił się w naszej baterii na przedpolach Monte Cassino. Po kampanii włoskiej odkomenderowano mnie do Rzymu. Odtąd ojcował Żulikowi niepodzielny plutonowy P, który zdaje się wyjechał z nim w końcu do Polski. Wyniosłem z wojny tylko dwie pamiątkowe fotografie. Żulika na masce łazika i sosunkowskiego dekorującego mnie w Ankonie. Owie straciłem w jakiejś karczemnej burdzie. Piło się wtedy w Rzymie na umór. 15 lipca Z wypowiedzi Sołżenicyna w tomie Le Prix Nobel en 1970 dowiaduje się, że materiał do opowieści o katastrofie samsonowskiej w Prusach Wschodnich zaczął zbierać na pierwszym roku studiów uniwersyteckich w roku 1937 w Prusach Wschodnich, gdzie dowodził baterią artylerii, w stopniu kapitana aresztowano go w lutym 1945 roku. Sierpień 1914 skończył pisać w przeddzień otrzymania Nagrody Nobla. Jest to węzeł pierwszy epopei wzorowanej kompozycyjnie na wojnie i pokoju, ale tylko kompozycyjnie. Klucz do powieści tkwi w zdaniu Bierze pokusa szukać pocieszenia w tołtejowskim przekonaniu, że to nie generałowie dowodzą armiami, nie w rękach kapitanów spoczywają losy okrętów i batalionów, nie w mocy wozów i prezydentów jest nadawać kierunek rządom, lecz nasz wiek wykazał zbyt wiele razy, jak mylne było przekonanie tołstoja. Do takich dochodzi wniosków świetny i odważny pisarz, którego szkoły faszerowały Marksem, a życie ćwiczyło Stalinem. Warto o tym pamiętać w rozmyślaniach na temat współczesnej inteligencji rosyjskiej. Skoro to ustojowskie przekonanie okazało się mylne, powieść o wojnie w naszym stuleciu musi być przede wszystkim powieścią sztabową. Jest nią w dużej mierze właśnie sierpień 1914 rozwlekłym, drobiazgowym, miejscami pedantycznym traktatem sztuki wojennej, w którym zaskakuje i zdumiewa nie tyle sztabowa biegłość na ile jego narracyjna wstrzemięźliwość. Zapewne nie brak w powieści opisów wspaniałych, jak samobójcza śmierć Samsonowa, czy polowy pogrzeb pułkownika Kabanowa. W sumie jednak, choć za wcześnie jeszcze na sąd wiążący po jednym zaledwie węźle, Epopea nie zapowiada się najlepiej. Być może Sążenicyn, zdając sobie sprawę z tego zwichnięcia proporcji między opowiadaniem pisarza i dochodzeniem trybunału wojennego, postanowił się dla okrasy ratować kinomigawkami w stylu wczesnego filmu sowieckiego, głównie Eisensteina. Są żenujące. Zakwestionowanie Tostojewskiego przekonania ma jeszcze i taki skutek dodatkowy, że rozgrom w Prusach Wschodnich ukazuje się oczom czytelnika jako niemal grom z jasnego nieba. Z jednej strony źli i tchórzem podszyci sternicy, z drugiej dobry i patriotyczny naród. Wolno się spierać o ilość i rodzaj chmur na rosyjskim niebie przed wybuchem pierwszej wojny światowej, ale skąd podmalowanie go na jasno? I czemu to karykaturalne Przerysowanie postaci rewolucjonisty Lenartowicza. Byłoby smutne i dalekie od prawdy, gdyby po ostatnim węźle epopei Sążenicyna miał się wyłonić obraz Lenina wjeżdżającego do Rosji przez wrota, które z zawiasów wyważył jedynie upadek ogromnego cielska Samsonowa. 24 lipca. Wieczorem wyjeżdżają na połów łodzie z dużymi lampami karbidowymi. Widać stąd, jak każdy rybak odpycha swoją łódź od brzegu na głębszą wodę, wskakuje, a potem na stojąco, ruchem wahadłowym, piersią naciskając wiosła i odchylając się do tyłu, wywleka za sobą z zatoczki ogoniastą strugę światła. Około jedenastej na ciemnym otoku morza Rozpina się wachlarz punkcików świetlnych i trwa tak do brzasku. Jutro powrót do Neapolu. Siedzieliśmy przed domkiem do późnej nocy, nie zważając na komary. Księżyc zdawał się zmieniać ciągle kolor oraz był jakby nasycony czerwienią pożaru, kiedy indziej przypominał blady, a chiński to znowu wibrował chłodnym i metalicznym blaskiem. Równo rok temu tu w Marina del Cantone przed jedynym telewizorem w hotelu na plaży gapiliśmy się tłumnie na lądowanie Amerykanów na księżycu. Kto wie, czy z upływem lat z każdym nowym krokiem milowym zwycięskiego pochodu ludzkości będziemy mogli czytać jeszcze jak dawniej słynny wiersz Leopardiego Canto noturno di un pastore errante Asia Co robisz księżycu na niebie? Powiedz mi, co robisz, milczący księżycu? Wschodzisz wieczorem i płyniesz, kontemplując pustynię? Potem spoczywasz. I dalej. Powiedz mi o księżycu, po cóż pasterzowi jego życie? Twoje życie Tobie. Powiedz mi, Dokąd zdąża to moje krótkie błądzenie, Twój bieg nieśmiertelny? Zniknie zupełnie, jak twierdził Bertrand Russell, kosmik pity, bez której zwycięski człowiek współczesny poczuje się stokroć samotniejszy i bardziej zabłąkany niż jego pasterscy praojcowie w Azji. Rzym, 26 lipca. Ulica jest pusta i prawie wygaszona, za nią widać z okta ciemną masę Pincio. Dopiero teraz upał duszny i lepki upał rzymski. Cofa się wolno pod naporem lekkiej fali ochłodzenia. Jedyne znośne chwile kończącej się nocy, na które czekają ci, co się stąd nie ruszają latem. Jeszcze trochę, a nad konturami domów przetrze się anemiczne światło. Później chluźnie znowu żar z nieba koloru brudnej emalii. Od lat wpadam do Rzymu niechętnie jak po ogień staram się tu nie nocować. Niegdyś lubiłem wieczne miasto, podobała mi się nawet ta jego pretensjonalna nazwa. Jedna z Nower Musila zaczyna się od zdania Nadchodzi w życiu kres, gdy zwalnia ono wyraźnie swój bieg, jakby wahało się, czy płynąć naprzód lub chciało zmienić kierunek. Cokolwiek staje się potem, czy życie płynie jednak naprzód, czy zmienia kierunek, ten okres jest pasem granicznym. W tyle za nim rozciąga się obszar, w którym czas utracony traci realność do bólu. Łazikując bez celu po Rzymie dobrnąłem krótko przed północą do dzielnicy Prati. Nazajutrz po wojnie mieszkaliśmy tam w Willino emerytowanego profesora konserwatorium. Oprócz wynajmowanego pokoju wolno nam było korzystać z oszklonej wieżyczki na dachu, gdzie zazwyczaj malowała K. Wieczorami zachodziliśmy często na wino do Gallodoro na sąsiednim placu blisko Tybru. Stoi oczywiście willino z oszkloną wieżyczką, choć nie ma już przed bramą tabliczki z nazwiskiem profesora Nikt za to na placyku nie pamięta winiarni pod Złotym Kogutem. Była tu kiedyś, tak? Nie było nigdy, nie było. Coś się szanownemu panu przyśniło. Nie warto już się kłaść. Pociąg z Warszawy przychodzi wczesnym ranem. Neapol, 6 sierpnia. Włoska filia Olympia Press Przysłała mi w prezencie powieść Własa Tynina Lenotti di Mosca, z ozdobnym listem na uroczystą nutę Wydanie przez nas tej powieści jest nie tylko epokowym wydarzeniem literackim wspartym o prestiż naszej firmy i jej założyciela Morisa Girodiasa, odkrywcy Henry Millera Samuela Becketa, Williama Barroixa i Lolity Nabokowa lecz również rewelacją polityczną. Pokazujemy mianowicie światu, że literatura podziemna w Związku Radzieckim jest używana jako prawdziwa broń korozji przeciw władzy biurokratycznej. Przedmowa uderza w podobny ton. Być może erotyzm sowiecki odsłoni w naszych wyrafinowanych oczach całą swoją naiwność, albo na odwrót niektóre sceny wydadzą nam się zbyt mocne i gwałtowne, bez tego umiejętnego szlifu, który literackimi czyni najbardziej chropowate opisy. Zastanówmy się wszakże, w jakich warunkach powstawała ta powieść. Po raz pierwszy w historii literatury sowieckiej erotyzm jest bronią przełomu krytyki społecznej według optyki stosowanej w najbardziej zaawansowanej literaturze zachodu. Moskiewskie noce wydają się Definitywnym zerwaniem z teorią stalinizmu jako wyłącznego siedliska zła. W porównaniu z dzisiejszymi biurokratami przedstawionymi przez Tenina, Stalin nabiera w powieści cech bardziej ludzkich. Gwałtowny atak Tenina na biurokrację sowiecką odbiega daleko od zatroskania Służenicyna. Ktokolwiek jest autorem tej powieści, postanowił nie patyczkować się z systemem i dobrać mu się aż do samych trzewi. W oryginale sowieckim powieść nazywa się Spi spokojno, drogłej towarzysz”. Nie jest pewne, czy w mrokach konspiracji napisała ją jedna osoba, czy raczej wesoła brygada tuniejadców, zdychająca przywódcy i skąpej zagryzce do dolarów zarobionych przez sławnego rodaka na lolicie. Ktokolwiek jednak jest autorem, dobrał się rzeczywiście systemowi aż do samych trzewi, to za pomocą instrumentu, którego istotnie podziemna literatura sowiecka nie używała dotąd wcale w walce przeciw władzy biurokratycznej. Ową bronią korozji jest sowiecki fallus wyjątkowych rozmiarów, prawdziwy istrebiciel, albo jakby powiedzieli Włosi, lo sterminator. Króluje on w powieści dumnie i niepodzielnie, szerzy groźne spustoszenie, a już sflaczałym czytelnikom zachodnim musi chyba przywrócić na myśl pociski międzykontynentalne z głowicami atomowymi prezentowane w rocznicy rewolucji na krasnej płaszczyźnie. Przypływom kultu jednostki zagrodziła nareszcie drogę potężna tama kultu falicznego. I nie bez nawiązania do nauk nieśmiertelnego i licza podziemnym bojownikom erotyzmu rewizjonistycznego starczyło na tyle dowcipu, by powieść zaopatrzyć w motto z Lenina zapewniającego Klaren Zetkin, że w dziedzinie małżeństwa i stosunków seksualnych nadchodzi rewolucja zbliżona do rewolucji proletariackiej. Cała zresztą powieść jest dosyć dowcipna o podwójnym dnie, ale nie wątpię, czy zostanie to na zachodzie zauważone przez koła postępowo pornograficzne. Wydaje się prawdopodobniejsze, że będą one przy zasadniczej aprobacie tej metody walki z postalinowską post biurokracją lekko zawiedzione. Na widok staroświeckiego ubóstwa sowieckiej techniki erotycznej odnosi się istotnie wrażenie, że kult faliczny Ikonoklastów sowieckich odbywa się w pluszowo naftalinowym obramowaniu obyczajowym fałdy SiekL. Natomiast o ile świetnie